Rozdział jedenasty Drugą planetę zamieszkiwał człowiek próżny. — Och, nareszcie składa mi wizytę wilbiciel! — wykrzyknął z daleka człowiek próżny na widok małego księcia. Ponieważ dla próżnych wszyscy pozostali ludzie jawią się ich wielbicielami. Dzień dobry — rzekł mały książę. — Ma pan śmieszny kapelusz. Potrzebuję go do pozdrawiania! Odparł Próżny do pozdrawiania tłumów w odpowiedzi na oklaski. Na nieszczęście nigdy nikt tędy nie przechodzi. Och tak, zareagował mały książę, który nie pojął o co chodzi. Uderz jedną dłonią w drugą, poradził mu więc Próżny. Mały książę uderzył więc dłonią w dłoń. Próżny pozdrowił go skromnie, unosząc lekka swój kapelusz. — To jest zabawniejsze niż odwiedziny u króla — rzekł do siebie mały książę i ponownie zaklaskał. Próżny ponownie pozdrowił go, uchylając rąbka kapelusza. Po pięciu minutach ćwiczeń mały książę zmęczył się tą monotonną zabawą. — A co trzeba zrobić, żeby kapelusz spadł? — spytał, ale Próżny go nie usłyszał. Próżny nigdy nie przyjmował do wiadomości niczego oprócz hymnów pochwalnych. — Czy to prawda, że bardzo mnie podziwiasz? — spytał małego księcia. — A co to znaczy podziwiać? — Podziwiać znaczy uznać, że jestem najpiękniejszym, najlepiej ubranym, najbogatszym i najbardziej inteligentnym człowiekiem planety. — Ale ty przecież jesteś sam na planecie. Zrób mi przyjemność i podziwiaj mnie mimo to. — Podziwiam cię — rzekł mały książę, nieco wzruszając ramionami. — Ale do czego może być ci to potrzebne? I mały książę poszedł sobie. — Dorośli są zdecydowanie bardzo dziwni — myślał w duchu w czasie dalszej podróży. — Rozdział dwunasty Następną planetę zamieszkiwał pijak. Wizyta tutaj była krótka, lecz pogrążyła małego księcia w wielkim smutku. — Co tu robisz? — zapytał pijaka, którego zastał siedzącego przed baterią pustych i baterią pełnych butelek. — Piję — odparł pijak ponurym tonem. — Dlaczego pijesz? — spytał go mały książę. — Żeby zapomnieć — odrzekł pijak. — Żeby zapomnieć co? — zaniepokoił się mały książek, któremu zrobiło się kożal. — Żeby zapomnieć, że mi wstyd — przyznał się pijak, schylając głowę. — Wstyd? Z jakiego powodu? — chciał wiedzieć mały książek, gdyż pragnął mu pomóc. — Wstyd, że pije. Zakończył rozmowę Pijak i definitywnie pogrążył się w milczeniu. A mały książę odszedł zszokowany. Dorośli są naprawdę bardzo, bardzo dziwni, myślał sobie w czasie dalszej podróży. Rozdział dwunasty Następną planetę zamieszkiwał Pijak.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 — Dorośli są naprawdę bardzo, bardzo dziwni — myślał sobie w czasie dalszej podróży. Rozdział trzynasty Czwarta planeta należała do biznesmena. Człowiek ten był tak zajęty, że nawet nie podniósł głowy, gdy nadszedł mały książę. — Dzień dobry — powiedział ten ostatni. — Zgasł panu papieros — 3 plus 2 jest 5, 5 i 7, 12, 12 i 3, 15, dzień dobry, 15 i 7, 22, 22 i 6, 28, yy, nie mam kiedy zapalić, 26 i 5, 31, uff, a więc razem jest 501 milionów 622 tysiące 731, 500 milionów czego? — Co? Jeszcze tu jesteś? — 501 milionów tego! — Sam już nie wiem czego. Mam tyle pracy. Jestem poważnym człowiekiem. Nie zajmuję się głupstwami. Dwa plus pięć, siedem. — Pięćset milionów czego? — powtórzył mały książę, który nigdy w życiu nie zrezygnował z uzyskania odpowiedzi na raz zadane pytanie. Biznesmen podniósł głowę. — W ciągu pięćdziesięciu czterech lat mego mieszkania na tej planecie Przeszkadzano mi zaledwie trzykrotnie. Za pierwszym razem był to chrząszcz, który 22 lata temu spadł. Tutaj Bóg jeden raczy wiedzieć skąd. Robił straszliwy hałas i popełniłem cztery omyłki w dodawaniu. Za drugim razem, 11 lat temu, przeszkodził mi atak reumatyzmu. Mam mało ruchu. Nie mam czasu na spacery. Jestem poważnym człowiekiem. Za trzecim razem, no właśnie, jak więc mówiłem, jeden milionów. Milionów? Czego? biznesmen pojął, że nie ma żadnej nadziei na odzyskanie spokoju. — Milionów tych małych rzeczy, które widuje się czasami na niebie. — Much? — Ależ nie. Małych rzeczy, które błyszczą. — Pszczół? — Ależ nie. Małych, złotych przedmiocichów, które powodują, że leniuchy pogrążają się w marzeniach. Ale ja jestem poważnym człowiekiem. Nie mam czasu na marzenia. Aha, gwiazd O, tak, właśnie, gwiazd I cóż takiego robisz z pięciuset milionami gwiazd? Pięćset jeden milionów sześćset dwadzieścia dwa tysiące siedemset Jestem poważnym i precyzyjnym człowiekiem I cóż robisz z tymi gwiazdami? Co z nimi robię? Tak Nic, posiadam je Posiadasz gwiazdy? Tak, widziałem już króla, który... krowie nie posiadają ani rzącą, a to zupełnie co innego. A do czego służy ci to posiadanie gwiazd? To mi służy do osiągania bogactwa. A co masz z bogactwa? Mogę kupić więcej gwiazd, o ile ktoś je odkryje. Ten, pomyślał mały książę, rozumuje prawie tak jak mój pijaczek. Jednakże zadał jeszcze dodatkowe pytania. W jaki sposób można posiąść gwiazdy? A do kogo one należą? Zrypostował urażony biznesmen. Nie wiem, do nikogo. A więc należą do mnie, bo pierwszy o tym pomyślałem. To wystarczy? Oczywiście. Kiedy znajdziesz diament, który nie należy do nikogo, staje się twój. Kiedy odkryjesz nienależącą do nikogo wyspę, możesz ją posiąść. Kiedy jesteś pierwszą osobą, której przyjdzie do głowy jakiś pomysł, możesz go opatentować. Jest twój, a ja posiadam gwiazdy, ponieważ nikt przede mną nie pomyślał, żeby je przejąć na własność. Tak, to prawda, rzekł mały książę. A co z nimi robisz? Rządzę nimi, liczę je bez przerwy i przeliczam od początku, powiedział biznesmen. To trudne, ale jestem przecież poważnym człowiekiem. Mały książę nie był jeszcze usatysfakcjonowany. Jeśli ja mam szalik, mogę owinąć sobie nim szyję i go nosić. Jeśli posiadam kwiat, mogę go zerwać i sobie wziąć. A ty nie możesz zerwać gwiazd. Nie, ale mogę je umieścić w panku. Co to znaczy? To znaczy, że napiszę na karcie papieru liczbę moich gwiazd, a potem zamknę ten papier na klucz w szufladzie. I to wszystko? To wystarczy. To zabawne, pomyślał mały książę. To dość poetyckie, lecz nie jest to bardzo poważne. Jeśli chodzi o sprawy poważniejsze, mały książę miał poglądy zupełnie inne niż dorośli. Ja, powiedział wreszcie, posiadam kwiat, który codziennie podlewam. Posiadam trzy wulkany, które co tydzień przeczyszczam. Czyszczę także ten, który już wygasł. Bowiem nigdy nic nie wiadomo Posiadając je przydaje się i moim wulkanom i mojemu kwiatkowi Ale ty nie przynosisz żadnego pożytku gwiazdom Biznesmen otworzył usta, ale nie znalazł żadnego słowa nadającego się na odpowiedź A mały książę poszedł sobie Dorośli są zdecydowanie niezwykli Myślał sobie w duchu w czasie dalszej podróży